Następne pytanie dotyczy propozycji rozładowania korków w mieście. Czy myśli Pan, że jest możliwe, żeby Sopot jako miasto tranzytowe wobec takich planów, jakie są, czyli to również powstanie osi administracji i biznesu? Bo cały czas mówimy o tym, co ma się zdarzyć w ciągu nie najbliższych 4, ale też 10 do 20 nie, lat. No, czy jest też perspektywie. To jest jakaś perspektywa 15 lat, tak? Rozumiem. O Natomiast to też wzmoży ruch kołowy, czy w związku z tym i nie tylko? Jak Pan widzi? Jakiekolwiek szanse na rozładowanie korków znaczy, w Sopocie? Ja mam I na to takie sześć pierwszy płacze, krok to jest, jest budowa odcinka Drugi Zielonej pomiędzy Gospodą a Aleją Podległości Grunwalską. I ona jest realizowana razem z Gdańskiem. Mamy na to dotację unijną z przebiciem tunelu pod torami. Drugie jest to poprawa komunikacji miejskiej SKM-ki oraz Trojlebusów. Jest to wspólny projekt z, Gda z Gdynią wymiany sieci tejlebusowej, wymiany trojelbusów, rozbudowy tej sieci trolejbusowej I na to też są pieniądze unijne. Jest to także poprawa funkcjonowania SKM-ki, w której jesteśmy udziałowcem. No, poprawa chociażby dostępności peronów, czy remont peronów, to też jest coś, co zachęca ludzi do korzystania ze SKM-ki. Jest to rozbudowa ścieżek rowerowych, jako też alternatywa, szczególnie w miesiącach letnich, do podróżowania. Następna rzecz jest to system Tristar, odróżnienia Głuchu i ostatnim krokiem jest budowa tunelu pod Sopotem, który sprowadzi według mnie Alej Niepodległości do ulicy Jednopasmowej w każdym kierunku. Natomiast jeżeli mówimy o asie administracji biznesu, ja myślę, tam przybędzie do mnie jakieś 3-4 budynki biurowe. Ona jest zupełnie znaczy dziwię się, że przez ludzi, którzy byli odpowiedzialni za jej planowanie, tak, czyli na przykład przez pana Kępe czy przez pana Fułka. Jest zupełnie demonizowana. Ja zupełnie o innej osi administracji biznesu mówię niż o nim. No ale jeżeli nazywamy coś osią administracji biznesu, jeszcze wróćmy na chwilę do tego pytania, to wydaje się, że to na, na, jest nazwijmy, jednak spore założenie. Na, nazwijmy to ośką, dobrze, jeżeli nie osią. Dobrze, jeżeli tak, nazwiemy to na przykład zespołem czterech no, budynków no, biurowych, to sprawnie, będzie tak. zupełnie bezpiecznie no, i tak, miło. Ale też być może, że ktoś w starym budynku secesyjnym założy biura, prawda, zamiast mieszkań. W nie tej no, strefie. Tylko... To, to, także o tym mówimy, prawda? I, i teraz y, nie mówimy o zabudowie jakichś super wysokościowców i tak dalej. To jest zupełne nieporozumienie. Świetnie, że Pan tak mówi. Niestety, nie niestety na, na, na, w, podczas referowania przez autora studium ja wyglądało od... to zupełnie ja inaczej. I... za. E, przygotowywanie studiów. Ale zaakceptował Pan studium? Oczywiście, że tak, tylko każdy z wiceprezydentów czyta dokumenty dokładnie, a ja akceptuję. Ale Pan też, rozumiem, zna treść studium i... Oczywiście, że znam treść studium, Właśnie, natomiast to, co mówię, studium pokazuje plamę. Natomiast plan wypełnia tą plamę dokładnym rysunkiem.